Przedwczoraj granicę litewską od strony Grodna miały przekroczyć pierwszy, drugi i dziesiąty pułkułanów z dwoma generałami. Jeśli to prawda, są to generałowie Zygmunt Podhorski i Ludwik Kmicic-Skrzyński. Muszę sprawdzić, czy to jest prawdziwa wiadomość, czy też zwykła plotka i w ogóle porozmawiać z pułkownikiem Dulksnysem o warunkach, w jakich znajdują się nasi żołnierze. Otrzymaliśmy dzisiaj urzędową wiadomość, że rząd polski wyjeżdża z Rumunii do Francji, gdzie otrzyma prawo azylu oraz możliwość pracy jako rząd RP z prawami eksterytorialnymi na podstawie precedensu Serbii i Belgii z roku 1914. Wiadomość tę przekazał nam ambasador Łukasiewicz z Paryża. Rozmawiałem dzisiaj w litewskim sztabie generalnym z podpułkownikiem... Pranckonisem. Okazało się, że do Litwy przybyły nasze pułki 101, 102 Ułanów i 103 pułk szwoleżerów. Są to pułki rezerwowe sformowane z ośrodków zapasowych Suwalskiej Brygady Kawalerii w Grodnie i w Białym Stoku, względnie w Wołkowysku. Pułki te biły się z bolszewikami, mówił podpułkownik Pranckonis w lasach Puszczy Augustowskiej i przeszły granicę litewską z kierunku Grodna w Sopoćkiniach. Wiele naszych oddziałów nie chciało przekroczyć granicy litewskiej. Liczni żołnierze poszli na partyzantkę, niektórzy oficerowie przepuszczali w ostatniej defiladzie swoje oddziały poza granicę polską, a sami odbierali sobie życie. To jest prawdziwie rycerska kawaleria polska. Według wiadomości z Warszawy Przywiezionych przez poselstwo litewskie, obecnie wycofane do Kowna, naczelne władze polskie straciły absolutnie głowę z chwilą podejścia pod Warszawę niemieckiej broni pancernej i rzekomo, na rozkaz generała Sławoja Składkowskiego, kapitan Lepecki zniszczył stację radiową w Raszynie. Marszałka Śmigłego Rydza musiano rzekomo odizolować w dniu 3 czy 4 września, ponieważ utracił panowanie nad sobą i zaczął wydawać zupełnie niedorzeczne rozkazy. Relata... Refero. Dzisiejsze wiadomości prasowe z zagranicy donoszą, że generał Sikorski wyjechał z Polski do Bukaresztu, a obecnie już jest we Francji. O godzinie 13 byłem w komendzie miasta Kowno, aby powitać generała brygady Przeździeckiego, który był dowódcą grupy kawalerii sformowanej w Wołkowysku z ośrodków zapasowych Suwalskiej i Podlaskiej Brygad Kawalerii. Znam go jeszcze z czasów dawniejszych. Jako dowódcę... 22. Dywizji Piechoty i spotkałem na grach wojennych w latach 1935-1937. Jest on najstarszym stopniem oficerem polskim w Litwie i siłą rzeczy przypada mu objęcie komendy nad wszystkimi internowanymi żołnierzami polskimi. Dzięki delikatności i uprzejmości oficerów litewskich będących w komendzie miasta miałem możliwość rozmawiania z generałem Przeździeckim w cztery oczy. Zorientowałem go pokrótce w sytuacji w Polsce, a nade wszystko podałem mu wiadomość o formowaniu rządu RP i o tworzeniu nowej armii polskiej, a również o moich zamiarach wysłania stąd żołnierzy do Francji. Przy tym powiedziałem mu, że według mojego zdania powinien on pozostać na Litwie i poświęcić się sprawowaniu komendy nad internowanymi żołnierzami. Generał Przeździecki zapytał mnie, jaki przewiduje się los internowanych żołnierzy na Litwie. Odpowiedź na to pytanie nie należała do łatwych. Powiedziałem jednak zupełnie szczerze i otwarcie, że losy poselstwa RP na Litwie są bardzo niepewne, że może będziemy zmuszeni stąd wyjechać, jeśli nie dostaniemy się do rąk Niemców albo Rosji sowieckiej. Żołnierze zaś internowani na Litwie wpadną w tym wypadku albo w ręce niemieckie, albo sowieckie. Generał Przeździecki podziękował za odpowiedź i oświadczył, że pozostaje na miejscu. Ze słów generała Przeździeckiego wynikało, że nasze wojska cofały się przed wojskami sowieckimi, mając wyraźny rozkaz generała Olszyny Wilczyńskiego niestawiania oporu. Jednak jednostka czołgów sowieckich z piechotą natarła na nasze oddziały i stąd wynikły poważne walki. Stan liczebny grupy kawalerii, która przeszła na terytorium litewskie, wynosi według słów generała Przeździeckiego około 1200 ludzi i koni z około 80 oficerami. Dodać muszę z wielkim uznaniem, że przyjęto nas to jest generała Przeździeckiego, radmistrza Łubieńskiego i mnie, przekąską i herbatą podaną w gabinecie pułkownika komendanta Miasta Kowno. Wiem teraz przynajmniej, gdzie są obozy polskich żołnierzy. Kołatowo, Olita, Połąga, Birsztany, Rakiszki, Kudeliszki. Pośle tam natychmiast kurierów. 26 września Wczoraj w nocy otrzymałem drugi szyfr od generała Norwida z Londynu ze szczegółami o wysłaniu internowanych do Francji i do Anglii oraz o zorganizowaniu na miejscu komórki wywiadowczej na okupowane tereny przez Rosję sowiecką. Są tam i piękne wzniosłe słowa o organizacji obozów, o zwalczaniu wrogiej propagandy i temu podobne. Na razie sytuacja pod tym względem przedstawia się źle, nawet bardzo źle. W obozach internowanych żołnierzy panuje zupełna psychoza ucieczki za wszelką cenę do Francji. W związku z tym panuje w obozach naszych nieład i anarchia. Uciekają masowo ludzie najmniej przydatni teraz w wojsku. Przychodzą do mnie, natarczywie domagając się wyjazdu do Francji. Odmawiam im kategorycznie, stąd powstają grube pretensje do mnie. Niestety, nasze wojsko tutaj, rezerwiści przeważnie bo ci tylko byli w Wilnie, okazują cechy rozpadu. Jeszcze jako tako zachowuje się kawaleria, ale też są przypadki niewłaściwe. Dziś późnym wieczorem harcerze, kurierzy moi, uczniowie miejscowego polskiego gimnazjum, Tadeusz Kognowicki i Tadeusz Butler, syn Konstantego Butlera, przynieśli do mego mieszkania sztandar Samą płachtę dziewiętego pułku strzelców konnych imienia generała Puławskiego. Odsyłam go do Paryża. Organizacja wyjazdów, chociaż bardzo kulawa, ale postępuje naprzód. Wciągnąłem do tej pracy pana Mackiewicza i pochodnie. Na razie chodzi mi o łączność z obozami, kwatery i cywilne ubranie. Otrzymałem od generała Norwida 200 funtów na cele ewakuacji. Jest to kropla w morzu potrzeb. Wczoraj wieczorem nadeszły bardzo alarmujące wiadomości o żądaniu Rosji Sowieckiej ustanowienia komisarza kontrolującego Estonię. Minister Harwat wydał zarządzenie likwidacyjne poselstwa i szykuje się do wyjazdu. Co będzie ze znajdującymi się tu żołnierzami? — W razie konieczności wyjazdu poselstwa moją pracę musi objąć pochodnia i porucznik Pichon. Zdaje się jednak, że psychoza Panicznego strachu przed bolszewikami bardzo panuje w naszych poselstwach w państwach bałtyckich. Psuje to warunki pracy i organizowanie opieki nad internowanymi i ich ewakuacji. W Polsce coraz gorzej. Warszawa i Modlin jeszcze się bronią, lecz słowa pułkownika Justa, że od 1 października Niemcy zlikwidują wszelki opór Polski, sprawdzają się. Bardzo nieprzyjemne artykuły pisze na ten temat siegodnia gazeta wydawana w Rydze po rosyjsku. Autorem ich jest Juri Galicz. 27 września Powstały duże komplikacje w Estonii w związku z żądaniem Rosji sowieckiej zabezpieczenia baz morskich. Odcinałoby to nam poniekąd wyjazd z Litwy do Francji. Jest rzeczą znamienną, że Rosja sowiecka wypiera całkowicie Niemców z całej Nadbałtyki i ze wschodniej Polski. Dziś Niemcy na tych obszarach są zabawką w ręku sowieckim. Radio z Moskwy nadaje bardzo nieprzyjemne i zgoła kłamliwe wiadomości z Wilna i ze wschodniej Polski, na przykład, że ludność miejscowa, w pewnym procencie białoruska, ukraińska i żydowska, witała z prawdziwym entuzjazmem wkraczające tam wojska sowieckie. Oczywiście jest w tym gruba przesada, ale obawiam się bolszewizacji naszych ziem wschodnich z ludnością niepolską. Wobec takiej klęski wojennej, jaką ponieśliśmy, wobec upadku państwa i wobec zacofania i prawdziwej nędzy wsi białoruskiej, zwłaszcza polskiej, możliwe są duże sympatie dla komunizmu sowieckiego. Zły ustrój społeczny i bezrząd zrobiły swoje. Ileż razy słyszałem narzekania na polskie rządy, na. Urzędy skarbowe, na brak oświaty w tej części Polski, na nieunormowanie sprawy reformy rolnej, na osadnictwo wojskowe, zwłaszcza na Kresach Wschodnich, ze szkodą dla miejscowej ludności białoruskiej lub ukraińskiej i tak dalej. Likwidujemy nasze mieszkanie na putwińskio Gatwę 24 z dniem 1 października 1939 roku. Nie sposób płacić Siedmiuset litów miesięcznie nie pobierając gaży, wynajęliśmy pokój na ulicy Kestucio w domu pani Chmielewskiej wdowy po lekarzu. 28 września. Wczoraj o godzinie 19 poddała się po trzytygodniowej obronie Warszawa, zamieniona, jak mówią, w rumowisko gruzów i palących się zgliszcz. W ten sposób zakończyła swe istnienie armia polska. Ponieśliśmy bezprzykładną w dziejach naszych klęskę i zostaliśmy po 21 latach niepodległości ponownie przez te same wrogie nam siły Niemców i Rosjan zniszczeni i podzieleni. Rzeczpospolita Polska, chociaż nie w postaci dawnej z XVIII wieku, ale jako państwo dostatecznie obszerne i rozwijające się, byłaby groźna dla Niemiec i Rosji. Cóż dalej? Wierzę, że Niemcy będą zniszczone, a Imperium Komunistyczne Rosji samo się wykończy, a na gruzach tych dwóch potęg kiedyś, w przyszłości, znowu powstanie i zabłyśnie sztandar Rzeczypospolitej Polskiej, złożonej tym razem z wolnych naprawdę państw, Litwy, Białorusi i Ukrainy, połączonych z Polską Federacją. Dzisiejsza sytuacja po okupowaniu przez wrogów całej Polski jest krytyczna. Prezydent RP, naczelny wódz i rząd RP razem z tysiącami żołnierzy są internowani w Rumunii i na Węgrzech. Generał Sikorski odgrywa bliżej jeszcze nieokreśloną rolę w Paryżu. Państwa bałtyckie są dzisiaj w kompletnej zależności od Rosji Sowieckiej. Grozi im całkowity protektorat i sowietyzacja. Niemcy zdaje się po prostu przerażone działalnością bolszewików w tym kierunku. Ribbentrop znów w Moskwie. Udał się tam na życzenie Stalina... Rosja sowiecka wyprze Niemców z Polski i kto wie, czy nie sięgnie w przyszłości swoimi wpływami do samych Niemiec. Zachodnie mocarstwa na razie nie przedsięwzięły żadnych kroków przeciw Rosji sowieckiej, przeciw rosnącemu we wschodniej Europie komunizmowi. Brytyjski minister spraw zagranicznych, Lord Halifax, rozmawiał długo z ambasadorem Rosji sowieckiej w Londynie majskim. W Kownie, wśród Litwinów, widać duże zainteresowanie. Współczucie i litość dla Polski odczuwa się na każdym kroku, ale zarazem obawę, że Rosja Sowiecka zajmie Litwę względnie zażąda utworzenia sowieckiej Litwy z konstytucyjną stolicą w Wilnie. Wiadomości z godziny 12. Radio. Rosja Sowiecka uzyskała bazę morską w Tallinie, Dawny rewel. Bessarabia Rumuńska powraca do Rosji Sowieckiej. Do Brudża. Rumuńska do Bułgarii. Siedmiogród rumuński do Węgier. Oznacza to podział Rumunii. Polska też podzielona całkowicie. Wschodnia część do Rosji sowieckiej, zachodnia pod protektoratem Niemiec. Z chwilą upadku państwa polskiego automatycznie jej mniejsi sąsiedzi pozostali bez oparcia i stali się ofiarami dwóch potęg, Niemiec i Rosji. Rozmawiałem z majorem Brzeskwińskim telefonicznie. Jest on na wylocie z Rygi, jedzie do Sztokholmu i tam ma zamiar prowadzić ewakuację. Tak, w Szwecji może coś się zrobić, ale też niełatwo. Nam w pułapce w Kownie pali się ziemia pod nogami i jesteśmy formalnie w pułapce sowieckiej lub niemieckiej, raczej w tej pierwszej. 29 września Ogłoszony został komunikat niemiecko-sowiecki o rozbiorze Polski. Niemcy i Rosja Sowiecka jednocześnie proponują zawarcie pokoju Francji i Anglii, zastrzegając, że państwa trzecie nie mają prawa decydować w sprawach wschodniej Europy. Pomiędzy Niemcami a Rosją Sowiecką zostaje ustanowiona linia demarkacyjna, od której na wschód ustrój polityczny ustanowią Sowieci, a na zachód Niemcy. W ten sposób Polska jako państwo decyzją tylko Hitlera i Stalina Znika z mapy Europy. Jeśli Anglia i Francja zaprzestaną wojny z Niemcami, to nasz los na dalszą setkę lat może być ponownie przesądzony. Estonia już przyjmuje warunki Rosji Sowieckiej, bazy morskie i 25-tysięczny garnizon wojskowy. Następnym etapem będzie Łotwa i Litwa. Litwini robią nam trudności. Dziś w Banku Litewskim, zamiast przekazanych dla mnie przez generała Narwida funtów angielskich, dali mility litewskie, chociaż wczoraj obiecywali inaczej. Sztab litewski nie rozmawia już ze mną jak dawniej, i coraz trudniej jest porozmawiać z nimi. Pan Maciulis, referent od spraw polskich w litewskim MSZ, był wprawdzie wczoraj bardzo wylewny dla mnie, ale to jest człowiek, jak każdy dyplomata, robiący serdecznego i uprzedzająco grzecznego. 30 września Radio Angielskie ogłosiło, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki zrezygnował, przekazując swe prawa Władysławowi Raczkiewiczowi, dawnemu wojewodzie pomorskiemu, byłomu marszałkowi senatu. Ministrem spraw zagranicznych został August Zaleski. Pakt niemiecko-sowiecki został przyjęty przez Anglię i Francję ze spokojem i zdecydowaną odpowiedzią że wojna nie będzie zakończona aż do czasu ustąpienia Hitlera i odbudowy Rzeczpospolitej Polskiej, Czechosłowacji i Austrii. Jednocześnie ze strony mocarstw zachodnich miało miejsce bardzo ostre wystąpienie antysowieckie. Sytuacja na zachodzie wskazuje, że alianci nasi przygotowują się do długiej wojny, aż do wyczerpania Niemiec i oczekują niemieckiego uderzenia przez państwa neutralne, Belgię i Holandię, aby je wciągnąć do koalicji i uzyskać swobodę ruchów. Przypuszczalnie niemiecki atak nastąpi w październiku bieżącego roku. Sowiecki komunizm, bowiem idący od wschodu, jest dla Niemiec o wiele bardziej niebezpieczna, niżeli kilkanaście dywizji polskich, które by pozostały po pogromie we wrześniu 1939 roku. Niemcy muszą się śpieszyć z pogromem zachodu, aby się przeciwstawić wschodowi Rosji sowieckiej. Na razie pomiędzy Niemcami a Rosją Sowiecką panuje pozorna, fałszywa przyjaźń, lecz już teraz na wschodzie Europy decydującą rolę odgrywają Sowieci, a nie Niemcy. Ribbentrop z ramienia Hitlera usłużnie i pokornie jeździ do Moskwy i tam otrzymuje wytyczne. Gra wielka i bardzo frapująca. Idzie tu po prostu o przyszłość całego świata. Sytuacja nasza w Kownie jest nadal niewyjaśniona. Wczoraj w nocy nadeszły instrukcje z Londynu od ambasadora Edwarda Raczyńskiego... Z polecenia nowego ministra spraw zagranicznych, Augusta Zalewskiego, że poselstwo RP w Kownie w pełnym składzie ma pozostać jak najdłużej na miejscu. Opuszczenie Kowna, według tej instrukcji, może mieć miejsce jedynie w wypadku, gdy będzie zagrażało członkom poselstwa osobiste niebezpieczeństwo, to jest, można się domyślać, w razie zajęcia Litwy przez Rosję Sowiecką, bo Niemcy odpadają. Dziś na polecenie ambasadora Łukasiewicza, działającego w imieniu ministra Zaleskiego pan Harwat złożył uroczysty protest w litewskim MSZ przeciwko paktowi moskiewskiemu o rozbiorze Rzeczpospolitej Polski zawartemu między Ribbentropem a Mołotowem. Protest ten ogłosiła agencja HAWAS. Złożony on został przez wszystkie placówki dyplomatyczne polskie na całym świecie rządom państw, przy których są akredytowane. 1 października. Dzisiejsze gazety litewskie podały wiadomość o utworzeniu się nowego rządu polskiego w Paryżu. Prezydentem RP został Władysław Raczkiewicz, premierem rządu, ministrem spraw wojskowych i naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych jest generał dywizji Władysław Sikorski, ministrem spraw zagranicznych August Zaleski, ministrem skarbu pułkownik dyplomowany Adam Koc, wicepremierem i ministrem informacji profesor Stanisław Stroński. Nowy rząd jest zlepkiem różnych kierunków politycznych, choć jak się zdaje, będą przeważać w nim wpływy zdecydowanie profrancuskie. O członkach dawnego rządu RP z generałami Składkowskim i Kasprzyckim na czele, jak również o marszałku Śmigłym Rydzu i szefie sztabu generale Wacławie Stachiewiczu nie podano ani słowa. Nieszczęsny marszałek Śmigły, pamiętam dobrze jego mowę wygłoszoną 11 listopada 1936 roku, kiedy to otrzymał on na kredyt polską buławę marszałkowską. Niestety nie z jego winy nie zdołał on swojej misji dziejowej wykonać jako polski naczelny wódz i wspaniała spuścizna piłsudzkiego razem z całą armią polską się zmarnowała. Na razie położenie naszych żołnierzy jest tutaj bardzo niepewne. Nie ma nawet możliwości ich ucieczki na własną rękę przez tak zwaną zieloną granicę, bo nie ma gdzie i jak stąd uciekać. Do wyboru. Albo do wody Bałtyku, albo nasi wrogowie naokoło. Chyba do okupowanej Polski. Jestem skrępowany instrukcjami generała Norwida, według których mogę wysyłać jedynie młodą, względnie młodszą kadrę instruktorską, pilotów lotnictwa, żołnierzy broni pancernej, marynarzy i oficerów dyplomowanych. Ale i to niesłychanie wolno idzie, ponieważ Szwecja ograniczyła wizy tranzytowe przez swoje terytorium do dwunastu dziennie. Trzeci października Otrzymałem dziś z Paryża rozkaz generała Sikorskiego jako naczelnego wodza polskich sił zbrojnych. Rozkaz zapowiada walkę do ostatecznego zwycięstwa aż do odzyskania całej Rzeczpospolitej Polskiej, odtworzenia armii polskiej na ziemi francuskiej i z pomocą aliantów powtarza znane mi już instrukcje o ewakuacji żołnierzy z Litwy. Potwierdziłem odbiór tego rozkazu zgłaszając się z pełnym posłuszeństwem wobec nowego naczelnego wodza. Jednocześnie złożyłem generałowi Sikorskiemu szyfrową depeszę, krótki meldunek o położeniu na Litwie i o liczbie internowanych żołnierzy, mam już bowiem częściowe spisy. Zarazem wystosowałem do komendantów we wszystkich obozach internowanych żołnierzy pisma, podając im opis rozkazu naczelnego wodza z krótkim komentarzem ode mnie, że tym naczelnym wodzem jest obecnie generał Władysław Sikorski, którego mamy wszyscy słuchać i wykonywać jego rozkazy. Wysłałem to przez harcerzy jako kurierów do obozów. Generała Sikorskiego znam tylko przelotnie, jako dowódcę III Armii w wojnie 1920 roku, podczas ostatecznego rozgromienia Budionnego. Znam go natomiast dobrze z jego artykułów politycznych i wydanych dzieł wojskowych. Generał Sikorski jest dzisiaj bodaj jedynym naszym generałem i zarazem mężem stanu, który ma odwagę mówić prawdy, za które był gwałtownie zwalczany przez przeciwników będących u władzy w Polsce. Z poglądami generała Sikorskiego w zasadzie zgadzam się i dlatego stawiam na niego. Poza tym generał Sikorski ma za sobą duże zasługi i poważne staże dowódcy zwycięskiej armii w wojnie roku 1920, szefa sztabu generalnego, ministra spraw wojskowych i premiera rządu, czynności, które pełnił przed przewrotem majowym w 1926 roku ma on ponadto wspaniałą pozycję w najwyższych sferach francuskich, cywilnych i wojskowych, mieszkał bowiem prawie stale we Francji od roku 1928, będąc zawieszonym w służbie ani emerytowanym, ani w służbie czynnej, ani w rezerwie generałem dywizji Armii Polskiej. Przepowiednie moje zaczynają się sprawdzać. Po Estonii na tapecie sowieckiej znalazły się Łotwa, Litwa i Finlandia. Ministrowie spraw zagranicznych Łotwy i Litwy, panowie Munters i Urprzys, są obecnie w Moskwie, która stała się ośrodkiem dyspozycyjnym w sprawach wschodniej Europy. Jeździć do Moskwy muszą wszyscy zaproszeni. Pojedzie tam niebawem i generał Rasztikis, i generał, Balodis, dowódcy wojsk Litwy i Łotwy, bo są już zaproszeni, a zaproszenie brzmi jak rozkaz. Ton prasy litewskiej i łotewskiej stał się nagle obrzydliwy. Schlebianie, zabieganie, płaszczenie się o łaskę Kremla moskiewskiego, czyli Stalina. Warunki Moskwy dla Litwy dają jej skrawki terenu polskiego oczywiście z Wilnem, a żądają zamian linii kolejowej do Libawy przez Wilno, bazy w Radziwiliszkach, garnizon wojskowy sowiecki, 30-tysięczny i czterokrotnie zwiększony obrót handlowy z Rosją. W sumie jest to całkowity protektorat Rosji Sowieckiej nad Litwą. Rzecz jasna, że wszystkie państwa bałtyckie z Litwą włącznie będą po prostu musiały przyjąć natychmiast propozycję Rosji, bo nie mają innego wyjścia. Dla nas jednakże powstaje problem, jak będzie załatwiona kwestia Wilna uznanego międzynarodowo za teren państwa polskiego. Czy Litwini powiedzą nam, że przyjęli Wilno z musu, pod groźbą pistoletu, przyłożonego do głowy i że ewentualnie sprawa wileńska będzie załatwiona po ukończeniu ostatecznie wojny drogą jakiegoś kompromisu, czy też przyjmą to za dar, który im jakby z nieba spadł i odwrócą się od Polski zupełnie. 4 października Reichstag w Berlinie po zakończeniu kampanii polskiej Na pewno nastąpi mowa Hitlera i tzw. pokojowa ofensywa której celem będzie stworzenie Polski jako malutkiego państewka między Niemcami a Rosją pod władzą Niemiec. Pewne ustępstwa na rzecz Czechosłowacji, unormowanie spraw państw bałtyckich i bałkańskich. Hitler zdaje się rozumieć dobrze nader niebezpieczne położenie Niemiec wobec olbrzymiej aktywności i sukcesów Rosji sowieckiej, która, co trzeba przyznać zupełnie bezstronnie, niezwykle sprawnie wykorzystała położenie, zdobywając... Za jednym zamachem bez wojny wszystkie państwa bałtyckie, połowę Polski i południowo-wschodnią Europę. W wypadku dalszej wojny, ponieważ sojusz wojskowy pomiędzy Niemcami a Rosją Sowiecką nie został dotychczas zawarty, istnieje jedynie pakt o nieagresji. 8 października Na razie po zawarciu układu w Rosji Sowieckiej z Łotwą i z Estonią jest już zaproszona na rozmowy do Moskwy Finlandia. Warunki sowieckie dla Litwy nie są jeszcze dokładnie znane, ale w opinii litewskiej kwestia Wilna już jest przesądzona, choć nie wiadomo jeszcze, jaką cenę Litwa za to ma zapłacić. Litewska ulica i wieś oraz niższa część półinteligencji litewskiej raduje się tym faktem niezmiernie i barometr uczuć dla Polski opadł bardzo znacznie, natomiast wzrósł poważnie stopień przychylności dla Rosji. Bądź co bądź, dzięki Rosjanom mamy z powrotem nasze Wilno — mówią ci Litwini. Bardzo nieliczne jednostki z wyższych sfer inteligencji litewskiej widzą jasno, czym to się skończy — sowietyzacją Litwy i utratą jej niepodległości. Finlandia w odpowiedzi na zaproszenie do Moskwy ogłosiła powszechną mobilizację. W każdym bądź razie jedno jest niewątpliwe. Sowieci wyparli z kretesem Niemców z północnego Bałtyku i z państw bałtyckich. Charakterystyczne jest przerwanie przez Niemców wszelkich prac w porcie kłajpeckim. Mowa Hitlera z dnia 6 października 1936 roku. Z propozycją pokoju nie znalazło dźwięków Anglii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim nie uznano gwałtu zadanego Polsce i jednym z warunków pokoju jest odbudowanie państwa polskiego. Powtarza się ten motyw stale we wszystkich enuncjacjach politycznych w zachodniej Europie. Dodaje to nam otuchy. Opowiadanie pułkownika Rybickiego o tym, co działo się w Wilnie w chwili, gdy wojska sowieckie przekroczyły granice Polski i o czynnościach pułkowników Okulicza, Kozaryna i Oziewicza, przechodzi wszelką wyobraźnię, o ile jest tu zgodne z prawdą. Pułkownik dyplomowany, Karol Piasecki, opowiadał mi o pracy sztabu naczelnego wodza i o prowadzeniu wojny przez nas w Polsce, jeżeli on mówił prawdę, a nie są to wrażenia ułamkowe pod wpływem fatalnego układu okoliczności, to był to niesamowity obraz nieładu i absolutnej ślepoty. Wobec tego wyjaśnia się coraz bardziej, że do wojny takiej i sami nie bylibyśmy zupełnie przygotowani oraz że jest to bardzo smutną prawdą, że wojna z Niemcami w dniu 1 września 1939 roku zaskoczyła nas w zupełności. Wczoraj, późnym wieczorem, w naszym skromnym pokoju, w mieszkaniu pani Chmielewskiej, Polki z Litwy, zjawili się dwaje harcerze polscy z Litwy, kurierzy do obozów, Tadeusz Butler i Tadeusz Kognowicki, obaj należący do rodzin ziemiańskich, osiadłych od wieków na Litwie. Stanęli wyprężeni na baczność i zameldowali mi. Przynieśliśmy sztandary pułków polskich, zdaje się, że kawalerii polskiej z obozu, w X. Oddajemy je według otrzymanego polecenia panu pułkownikowi. Po czym wydostali owinięte wokoło swych pasów płachty sztandarowe i orły. Pierwszą płachtą sztandarową wydobytą na wierzch spod ubrania Tadeusza Butlera był sztandar drugiego pułku ułanów grochowskich, mojego starego macierzystego pułku z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej na jednej stronie, a z orłem białym, z koroną królewską jak gielonów. I dwójką, wyszywanymi srebrem na drugiej stronie. Młody butler, syn mojego przyjaciela, wręczył mi również zawiniątko, w którym był srebrny orzeł z taką sztabliczką, na której wyryte były słowa 2 pueu umieszczone na wierzchu drzewca sztandarowego.